DOJRZAŁOŚĆ Wstępowanie do ukrytego rdzenia. Opadają warstwy wyobraźni, jakby liście zawarte w pniu. Wyciszają się takie komórki, którymi wrażliwość jeszcze się rozbudza, a ciało własną swoją pełnią dosięga brzegów jesieni. DOJRZAŁOŚĆ przybliżenie powierzchni do dna. Dojrzałość, przenikanie głębi. Dusza bardziej pojednana z ciałem, bardziej śmierci przeciwna, niespokojna o wstanie, Dojrzałość do trudnych spotkań. Nurtów mijania nie zatrzymasz. Jest ich wiele. Biegną wokół, tworzą pole, w którym przemijasz sam. Pogodzony, bo jednak coś wzbiera, bo rośnie wokoło świat i we mnie coś zostaje z dziedzictwa i coś z zapowiedzi. Nurt mijania jest też nurtem wzbierania. Tych nurtów nie wytrzymasz do końca. Pójdą dalej. Sam upadniesz poniżej. To wiesz na pewno. I w proch się obrócisz. To wiesz na pewno. Istniejesz stale ku śmierci. Istniejąc wciąż ku przyszłości. Ona stale wstępuje w twój nurt. Czy wyzwolicie z pól przemijania? Czy odbierze istnieniu całą przeszłość i przyszłość zarazem? Jeden z nas wielu przeszedł w poprzek wszystkich nurtów mijania i zmienił kierunek pola, w którym przemija każdy. Samotna wielkość w osnowie całego stworzenia i niepowtarzalna. To przejście nazywa się Pascha. Misterium. Biegli naprzód do groty, w której trzymano zwierzęta jak w szopie i podążali z daleka za gwiazdą. Biegli później do grobu, który okazał się pusty i napełniony światłością, a potem szli stromo w górę od potoku Cedron w dolinie pod urwiskami miasta, na których zadali mu śmierć. I oto wszystkie ogniwa śmierci własnej, dolina, potok, zbocze, urwisko i wreszcie to miasto rozdzielił i nie tylko kamień grobowy, lecz całą tę ziemię odsuwa, przemieniając pola mijania, choć nadal spadają tak samo nurty potoku Cedron i nurt krwi w ciele człowieka nadal steruje w kierunku śmierci. Zapoczątkował w nich miejsce urodzin i miejsce życia odsłonił w każdym człowieku, które przerasta nurt mijania, które przerasta śmierć. To miejsce, światem wzbierającym otoczone, opiera się śmierci. Ono też przyjmuje z martwych zmartwychwstanie jako najprostszą niewiedzę i pełnię wiary, jako zaczyn. Który w zbieraniu świata zadaje kłam Nadzieja, która sięga po zakres Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc, jakie poddane są śmierci Nadzieja jest jej przeciwwagą w niej świat, który umiera, na nowo odsłania swe życie ulicami przechodnie w krótkich bluzkach z włosami, które spadają na kark, przecinają ostrzem swoich kroków przestrzeń wielkiej tajemnicy, jaka rozciąga się w każdym z nich między śmiercią własną i nadzieją. Przestrzeń biegnącą w górę, jak głaz słonecznej plamy odwalony od drzwi grobowych. Śmierć jest jednak doświadczeniem kresu. I ma w sobie coś z unicestwienia. Nadzieją odrywam moje ja, muszę oderwać, aby stanąć nad unicestwieniem. I wtedy zewsząd wołają i nadal wołać będą, szalejesz, Pawle, szalejesz. Oto zmagam się z sobą samym i zmagam się z tylu ludźmi o mą nadzieję. Mej nadziei nie potwierdza we mnie żadne złoże własnej tylko pamięci Nadziei w zwierciadle mijania nie odtwarza nic Tylko Twoje przejście paschalne Zespolone z zapisem najgłębszym mego bytu I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją Poza Tobą istnieć nie mogę jeśli własne meja stawiam ponad śmiercią i wydzieram z gruntu zniszczenia, to dlatego, że wpisane jest w ciebie, jak w ciało, które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, by zbudować na nowo meja, podjęte na gruncie mej śmierci konturem tak bardzo odmiennym, a przecież najwierniejszym, w którym ciało mej duszy i dusza ciała zespala się na nowo, by Twój byt, dotąd oparty o ziemię, ostatecznie oprzeć o słowo i zapomnieć wszelkiego bólu, jak serce uderzone nagłym wichrem, którego nie udźwignie żaden na ziemi człowiek. A lasy pękają w koronach lub nisko u korzeni. Ten wicher, pchnięty twą dłonią, staje się oto milczeniem. Atomy dawnego człowieka wiążą prastarą glebę świata, którego dotykam moją śmiercią i ostatecznie przeszczepiam w siebie, by stały się wszystkie Twą paschą, czyli przejściem.